Słuchajcie historii Anona Stuleja Słuchajcie ballady o zjebie Toczanie piwnicy rozpaczy nadziei Słuchajcie i znajdziecie w niej siebie Od sagi zaczyna się saga przegrywu Polanej na tredach o świcie A kończy tragicznie magicznym porywem Gdzie śmierć skoro brak było życia Durkował od rana, właściwie do rana Czy kara, czy tam, nie pamiętam Dorobkiem życia był folder nazwany ich a w nim pasty i zdjęcia. Wśród woni cebuli w mieszkaniu się kisił z mameły, tateły i siostrę. Tych pierwszych nie cierpiał, a ona mówi się, choć mówił, że jebałby ostro. Raz poznał dziewczynę niezwykłą na roku, to było, gdy jeszcze studiował. W kilku miesiącach walenia po zmroku na męstwo się zebrał, spróbował. Bawiła się jasnym swych włosów pasemkiem, gdy spytał, czy chce iść na kawę. Zmierzyła go wzrokiem i wzięła za rękę myślała, to będzie zabawa. Wodziła go chyba tak dłużej niż miesiąc, kupował jej drogie prezenty. A ona to serce, co dało jej na ślepo, rozniosła mu śmiechem na strzępy. Nie mówcie, że anon zjebany się rodzi, bo tamten akurat się starał I tak mu pomogło, że z wychodził, że stracił i pewność, i wiarę W piwnicy się zamknął, na dobre właściwie, złamane ulecisz o serce Już nie wiem jak kurwa to było możliwe, lurkował wciąż z dnia na dzień więcej I pali coś zaczął, i pił do ekranu, kupował, a kodin na necie Pogodził się z tym, że dla ludzi zjebanych Nie mają litości na świecie Za forsy rodziców Durkowca miał życie ze studiów Wyleciał na kopach Czas dzielił pomiędzy fapanie panie i picie już tylko w konacie się kochał Naprawdę nie twierdził, że był nieszczęśliwy Od nocnej do nocnej się szwendał Aż w końcu napisał Na B, że znudziły Kolejne na go święta Położył kamerę Na wprost parapetu I streama na szonie postawił Wychylił kielicha I nabrał impetu I z okna pierdolnął Jak magik Na zajutrz na przemienił się W gwiazdy był trup Jego w każdej gazecie Bo farbą na skórze spisano Miał prawdę o Polskim papieżu i dzieciach